Bardzo dziękujemy za to świadectwo, że mogliśmy posłuchać tej perły, tego dębu sprawiedliwości przede mną albo również przed nami pewne wyzwanie. Tematem dzisiejszej usługi jest mądrość w pomaganiu. Dlaczego, dlaczego powiedziałem wyzwanie? Dlatego tak sobie pomyślałem, że to, co dla jednego będzie mądre, wcale dla innego nie musi być mądre i na odwrót. Ale chciałbym dzisiaj, żebyśmy się zastanowili, żebyśmy pomyśleli, czego Bóg nas może będzie dzisiaj chciał nauczyć, co dla Boga jest mądre, jak to znaleźć, jak się tego dowiedzieć, myślę, że najlepszą rozwiązaniem będzie poszukać w Biblii, co Bóg uważa za mądre i jak Bóg uczy nas, jak pomagać. Akurat jesteście po sześciodniowym poście, także to bardzo fajnie się składa i świetnie pasuje do, do dzisiejszego takiego tematu przewodniego. Gdybyście mogli otworzyć swoje Biblię na księdze Izajasza, Pięćdziesiąty rozdział i szósty i siódmy werset. Jest wyświetlony tutaj na banerze. Ja pozwolę sobie ten fragment przeczytać. Oto co Biblia nam mówi, co Bóg nam mówi na temat ubogich i potrzebujących. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego przyodziejesz go, a od swojego współbrata nie odwrócisz się. Poniedziałkowa akcja, to co działo się w poniedziałek na kamienniogórskim rynku, to właśnie jest ten post, o którym mówi Bóg. Ten fragment porusza bardzo moje serce, dlatego że On pokazuje mi, i uczy mnie, że osoby biedne, osoby bezdomne, osoby potrzebujące to są bardzo ważne osoby dla Boga. On ich nie odtrącił, ani nie porzucił, wręcz przeciwnie, On zwraca szczególną uwagę na te osoby. Myślę sobie tak, bezprawne więzy, jarzmo, możemy to porównać do uzależnienia. Uzależnienie właśnie w ten sposób działa, że pomimo, że człowiek nie chce robić pewnych rzeczy albo chciałby już skończyć z takim życiem, nie może. Dlatego, że coś go związuje, coś go usidla, coś go trzyma. I to stoi na przeszkodzie ku temu. Uciśnienie, głód, bezdomność to mogą być konsekwencje uzależnienia. Człowiek, który jest uzależniony, zaczyna zaniedbywać podstawowe rzeczy, zaczyna zaniedbywać bliskich, rodzinę, pracę, przestaje dbać o swój wygląd, o to, gdzie się ubierze, gdzie się umyje i skutkiem tego staje się osobą bezdomną i osobą wykluczoną społecznie. Więc patrzę na ten fragment, na te dwa wersety, bardzo mocno one mnie poruszają, że to może dotyczyć, na pewno nie tylko, ale na pewno bardzo mocno może dotyczyć osób uzależnionych. Chciałbym teraz, żebyśmy się zastanowili, czy są jakieś takie może przykłady w Biblii, żebyśmy wspólnie poszukali, czy są jakieś takie przykłady w Biblii, gdzie, gdzie Bóg może chce nas nauczyć, jak pomagać właśnie takim osobom. I kiedy tak szukałem, kiedy się zastanawiałem, odnalazłem pewien fragment. Tych fragmentów jest bardzo duży, ale akurat ten szczególnie dotknął mojego serca. To jest w Dziejach Apostolskich, gdybyście mogli otworzyć, w trzecim rozdziale, od pierwszego do ósmego wersetu, tam opisana jest pewna historia, Historia młodego kościoła, kościoła, który dopiero powstawał i czytamy tam historię o dwóch osobach, o Piotrze i o Janie, którzy wchodząc do świątyni spotkali sparaliżowanego mężczyznę, żebrającego człowieka. On poprosił ich o jałmużnę i zastanawiałem się, czy ta jałmużna rozwiązałaby problemy tego człowieka. Na krótką chwilę na pewno mógłby zapłacić prawdopodobnie tym mężczyznom, którzy go tam przynieśli, chyba że to była rodzina i ktoś, i ktoś go wspierał, albo bliscy przyjaciele, ale jeżeli nie miał takich osób, na pewno musiał komuś zapłacić. Poprzez moje doświadczenie dzisiejszej pracy na ulicy to wiem, że Osoby bezdomne są bardzo często wykorzystywane i właśnie być może ta sytuacja tak wyglądała, że żeby ktoś przyniósł tego mężczyznę tam, on musiał dać jakieś pieniądze, a wszyscy wiedzieli, że skoro jest sparaliżowany, to na pewno zbierze jakąś jałmużnę, coś tak, że tak powiem, wyżebrze i będzie mógł im zapłacić. Więc na krótką chwilę ta jałmużna mogłaby pomóc. Co jeszcze, w jaki sposób jeszcze mógłby kupić żywność? Mógłby sobie kupić jedzenie na jeden dzień? Może na dwa dni, a może tylko na jeden posiłek, gdyby to był dobry dzień, a może akurat uzbierałby na cały tydzień. Ale zastanawiam się, co dalej. Co dalej stałoby się z jego życiem? Za jakiś czas, za dzień, za dwa, za tydzień i tak musiałby przyjść znowu w to miejsce po to, żeby żebrać, żeby prosić o jałmużnę. Bo jałmużna w tym momencie załatwia tylko chwilowe potrzeby, ale nie rozwiązuje całkowicie problemu. Myślę sobie o osobach, które my możemy spotykać codziennie. Bardzo często tak jest pod Biedronką, pod Tesco, pod Aldi, pod Lidlem, bardzo często spotykamy osoby, które mówią, że są głodne, że spotkała je jakaś trudna sytuacja, albo po prostu mówią, że potrzebują na alkohol, bo chcą się napić. Spotykamy się z tymi osobami często, na pewno każdy z was spotkał taką osobę i zastanawiam się, w jaki sposób my możemy im pomóc, jaka mądrość płynie właśnie z tej historii Piotra i Jana. Kiedy damy im pieniądze, 5 zł, 10 zł, kiedy kupimy im żywność, oni na pewno zaspokoją swój głód, taki zwyczajny, fizyczny głód. Ale sami o tym wiecie, że jak zjesz, to za jakiś czas znowu musisz zjeść albo kolejnego dnia znowu by się przydało coś zjeść. Czyli ten głód nie zostanie zaspokojony całkowicie, on zostaje zaspokojony tylko na krótką chwilę. Tak często słyszymy od tych osób, jeżeli już je spotykamy, rozmawiamy z nimi, to bardzo często słyszymy od tych osób, że gdybym tylko miał pracę, gdybym tylko miał mieszkanie, potrzebuję gdzieś, żeby dojechać, potrzebuję tylko, żeby się umyć albo nowe ciuchy, bo, bo przez to nie mogę dostać pracy. Ale moje doświadczenie pracy na ulicy podpowiada mi i nauczyło mnie tego, że 99% osób bezdomnych to osoby uzależnione. Ci ludzie nie znajdują się bez powodu na ulicy, oni nie znajdują się bez powodu, nie stają się bez powodu osobami bezdomnymi. Jest pewna jakaś dysfunkcja, dzieje się coś niedobrego w ich życiu, co doprowadziło do tego, że znaleźli się na ulicy. Współpracujemy, tak jak moja żona tutaj wspominała, z, z instytucjami państwowymi, takimi jak MOPSy i GOPSy. Kiedyś nie rozumiałem tego, natomiast na dzień dzisiejszy mam dość dobrą orientację w tych tematach i okazuje się, że w naszym państwie polskim jeżeli ktoś chce skorzystać z, z pomocy Państwa, czy z opieki Państwa, to do każdej osoby taka pomoc jest wystosowana. Jeżeli ktoś jest na ulicy i nie chce skorzystać z żadnego schroniska, z żadnej noclegowni, z żadnej pomocy, tylko mówi po prostu, nikt mi nie chce pomóc, to niestety, ale jest to nieprawdą. Dlaczego to jest nieprawdą? Dlatego, że warunkiem takim, żeby skorzystać ze schroniska brata Alberta lub jakiejkolwiek innej placówki, to jest trzeźwość a te osoby nie chcą utrzymać trzeźwości lub nie są w stanie tej trzeźwości utrzymać. Dlatego znajdują się na ulicy. To jest potwierdzenie tego, że osoba bezdomna to jest najczęściej osoba uzależniona. Piotr i Jan powiedzieli, że nie mają pieniędzy i nie wspomogą finansowo sparaliżowanego człowieka, ale powiedzieli coś innego w tej historii. Oni zaoferowali mu uzdrowienie, uwolnienie od choroby, Człowiek chromy to inaczej sparaliżowany. Człowiek, który sam się nie może poruszać. Myślę sobie, że ktoś, kto jest uzależniony, to jest w pewien sposób sparaliżowany. Nie może sam podjąć pracy, nie może sam podjąć jakichś odpowiedzialnych decyzji w swoim życiu, dlatego że to uzależnienie kieruje jego życiem. Piotr i Jan zaoferowali mu uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Co my możemy zrobić? My też możemy zaoferować wolność od uzależnienia w imieniu Jezusa Chrystusa. Ale jak to zrobić? Możemy zaprosić taką osobę na specjalne spotkanie, które odbywa się w waszym kościele. Możemy zaprosić taką osobę do, na grupę wsparcia. Możemy zaprosić taką osobę do punktu konsultacyjnego. Możemy zaprosić taką osobę do grupy samopomocowej. Możemy zaprosić taką osobę w taki dzień, kiedy wydawany jest ciepły posiłek. Jezus Chrystus przynosi nadzieję dla tych ludzi, że to nie tylko chwilowe zaspokojenie potrzeb, ale Jezus Chrystus jest w stanie dać tym ludziom wolność. Wolność od uzależnienia, a kiedy zniknie problem uzależnienia albo zostanie odsunięty na bok, dzięki Jezusowi Chrystusowi, to wtedy ta osoba może odbudować swoje życie. Ona będzie w stanie podjąć pracę, ona będzie w stanie utrzymać jakieś mieszkanie, ona będzie w stanie dotrzymać słowa, że jeżeli pojawi się jutro, żeby wykonać jakąś pracę, to jutro się pojawi. I właśnie ta historia dotyka bardzo mocno mojego serca i ona mi pokazuje, że warto zaoferować osobie, która żebrze, prosi o jałmużnę coś więcej niż tylko 5 zł albo 10 zł na chwilę obecną. Warto zaoferować jej wolność w imieniu Jezusa Chrystusa. Okej. Okay. I co dalej? Macie pewne doświadczenia na pewno Pomagaliśmy, próbowaliśmy, dawaliśmy, wysyłaliśmy, finansowaliśmy, a on zapił, a on upadł, a on już nie przychodzi, a coś się posypało, a nie wyszło. Znam pewną historię. To jest historia Marka Tomczyńskiego, założyciela ośrodka. Pozwolę sobie tą historię zacytować. Uważam, że jest najodpowiedniejsza do tej sytuacji, bo kiedy mówimy, że jeżeli Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie, a osoby uzależnione wracają z powrotem do picia, do nałogu, to powoduje pewien jakiś zgrzyt w naszych umysłach, w naszych sercach, o co chodzi, co tutaj nie działa, co jest nie tak. I najlepszym wytłumaczeniem tego jest właśnie ta historia, którą chcę opowiedzieć. Był człowiek, który siedział w więzieniu, miał do odsiadki 5 lat, przesiedział te 5 lat w więzieniu, potem wyszedł z tego więzienia, czyli kiedy był w więzieniu, był niewolny bo był zamknięty. Wyszedł z tego więzienia, zatrzasnęły się za nim bramy zakładu karnego, wyszedł na ulicę i był na tej ulicy dwa dni, spotkał się z kolegami, ze znajomymi, odwiedził mamę, babcię, rodzinę, skopał ogródek, cokolwiek tam jeszcze sobie nie wymyślimy. Był wolny, przez dwa dni był wolny i jeżeli ten człowiek znowu popełni przestępstwo Dlatego, że tak chce, dlatego, że tak mu wygodnie, a może dlatego, że nie potrafi inaczej funkcjonować. Jeżeli on znowu kogoś pobija albo ukradnie coś ze sklepu, to on znowu trafi za kraty. I czy zgodzicie się ze mną, że ten człowiek był wolny? Był wolny, wyszedł z więzienia, był na wolności, ale nie potrafił z tej wolności skorzystać, co spowodowało, że znowu trafił za kratę i stał się człowiekiem niewolnym. Osoba uzależniona to bardzo specyficzna osoba, Osoba uzależniona musi sobie nauczyć się dawać radę w uzależnieniu. I my to tak fajnie, terapeutycznie nazywamy, że ona stosuje różne mechanizmy. Jeżeli mieliście z takimi osobami do czynienia w kościele, Kościoły ewangeliczne to jest bardzo fajne miejsce, bo tam zawsze można kogoś poprosić, można na biednego misia, można coś uzyskać, można o pastora zapytać, bo to w każdym kościele musi być pastor, a jak się pastora poprosi o wsparcie, to się go stawia w trudnej sytuacji i ciężko, i ciężko jakoś to potem pogodzić. Także te osoby potrafią żerować na tym i potrafią bardzo fajnie z tego korzystać. Potrafią wprowadzić niezgodę w samym Kościele. No wiesz co, ty, siostro, to jesteś taka dobra. Ale tamci to mi powiedzieli, że ja muszę to i tamto. Ale tamci to mi powiedzieli, że ja muszę przestać pić. Ale tamci to mi powiedzieli, że jak ja czegoś ze sobą nie zrobię, to oni mi dalej nie, nie będą pomagać. Ale ty, siostro, to jesteś taka dobra. W tobie to ja widzę samego Jezusa Chrystusa. Naprawdę. Wiecie co? To jest mechanizm uzależnienia. Jest wiele tych mechanizmów racjonalizacja, intelektualizowanie, koloryzowanie wspomnień, fantazjowanie. Jako terapeuta mógłbym tak wymieniać, wymieniać i wymieniać. A mówię o tym po to, dlatego że kontakt z takimi osobami, współpraca z tymi osobami jest bardzo specyficzna. Daje dużo fanu, e, trzeba bardzo poszerzać swoje horyzonty. Ja tych osób za to nie winię, dlatego że nie jest łatwo żyć na ulicy. Trzeba się jakoś nauczyć funkcjonować na tej ulicy. My w ośrodku mamy pewne powiedzenie. Trzeźwość to dla nas jest utrzymanie abstynencji plus zmiana sposobu myślenia. Trzeźwość to nie jest samo niepicie. Można być trzeźwym miesiąc, można być trzeźwym pół roku, można być trzeźwym nawet i rok. Ale jeżeli człowiek nie zmieni swojego sposobu myślenia, czyli nie wyzbędzie się tych mechanizmów uzależnienia, o których mówiłem, to on będzie tylko niepijącym alkoholikiem. On będzie tylko niećpającym narkomanem. Prawdziwa trzeźwość to jest zmiana sposobu myślenia plus utrzymanie abstynencji. Jest takie pewne słowo metanoja. Gdybyście otworzyli swoje Biblię, w Ewangelii Mateusza, trzeci rozdział, drugi werset, Jezus Chrystus mówi tak. Upamiętajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Upamiętajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Słuchajcie, metanoja z greckiego to upamiętanie. W Nowym Testamencie oznacza radykalną zmianę sposobu myślenia i działania zgodnie z tym, do czego wzywa Jezus Chrystus. Więc ta trzeźwość, o której mówię, to jest rzecz biblijna. Mamy na to potwierdzenie w naszych Bibliach. Jezus Chrystus mówił o tej metanoi, czyli o tym zmianie sposobu myślenia. Jeżeli człowiek uzależniony zmieni swój sposób myślenia, a dzięki komu może to zrobić? Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dlatego, że to Jezus Chrystus ma taki wpływ na człowieka, żeby radykalnie zmienić swój sposób myślenia, żeby odrzucić stare życie, a zacząć prowadzić nowe życie. To wtedy nastąpi ta prawdziwa trzeźwość, a dopiero prawdziwa trzeźwość jest gwarancją, tego, że ten człowiek będzie normalnie funkcjonował i nie wróci już do uzależnienia. Co my możemy zrobić, skoro ta praca jest taka specyficzna? Nie użyję słowa trudna, ale specyficzna. My możemy skierować osoby uzależnione, takie osoby, z którymi się spotykamy, do wykwalifikowanego personelu. Możemy skierować je do osób kompetentnych. Czasem może nie warto brać na swoje barki czegoś, co Cię przerośnie, czego nie będziesz w stanie udźwignąć, ale wykorzystać działania, które już są w Twoim kościele. Mówię tutaj o grupach, o punkcie konsultacyjnym, o grupach wsparcia, o grupach samopomocowych. To jest działanie, które już istnieje, funkcjonuje. I nie musisz tej osoby odrzucać, nie musisz jej zostawiać na pastwę losu, jeżeli tak czujesz, ale możesz pokazać konkretną ofertę dla tej osoby, gdzie będą profesjonaliści, którzy będą wiedzieli, jak z tą osobą rozmawiać i jak tej osobie pomóc. Wracamy do początku, do tego stwierdzenia, jak mądrze pomagać. Jest jeszcze jedna historia w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, 25 wersecie, przepraszam, w 10 rozdziale od 25 do 37 wersetu. To historia o miłosiernym Samarytaninie. Nie musimy wszystkiego wiedzieć i nie musimy umieć postępować. Możesz skierować osobę potrzebującą do osób profesjonalnych, które zajmują się tym na co dzień, mają narzędzia, wiedzą gdzie taką osobę skierować, gdzie taka osoba uzyska najlepszą pomoc, jak poprosić o pomoc instytucje państwowe, które działają i funkcjonują. Samarytanin przywiózł pobitego człowieka do karczmy i polecił karczmarzowi, żeby się nim opiekował. On skierował, on przywiózł tego człowieka, który był pobity, Samarytanin, i skorzystał z oferty profesjonalisty. Przywiózł go do karczmy i poprosił, żeby karczmarz się nim opiekował. On robił to na co dzień. To był jego zawód i to była jego praca. Tak samo jak właśnie choćby w ośrodkach uzależnień lub w innych miejscach są osoby, które na co dzień wykonują tę pracę i możesz im śmiało powierzyć taką osobę i mieć takie czyste i wolne serce, że te osoby wykonają tą pracę najlepiej, jak będą potrafić. Kolejna rzecz, nie musisz przeorganizowywać swojego życia, żeby pomóc osobom potrzebującym. Bardzo często jest tak, że możemy mieć tak silne poczucie takiego odrzucenia czy tego, że trzeba komuś pomóc, że zawalamy nawet własne sprawy życiowe. To jest pewna pułapka, która następuje w służbie. Ale nie musimy przeorganizowywać swojego życia po to, żeby pomóc takiej osobie. Możemy przyłączyć się do istniejących inicjatyw. Street working, punkt konsultacyjny, Kościół liczny, te działania, które już prowadzi wasz Kościół. Samarytanin nie zmienił swoich życiowych planów. On ich nie zmienił. On wziął tego człowieka na osiołka, przywiózł go do karczmy, opatrzył go, a potem udał się w dalszą podróż tak, jak zamierzał. On dalej kontynuował swoje plany życiowe. Powiedział, żeby karczmasz opiekował się tym człowiekiem, a w drodze powrotnej on ureguluje rachunek. Ostatnia rzecz, jeśli posiadasz środki, możesz mądrze wspomóc finansowo te osoby. Możesz łożyć pieniądze na właśnie te istniejące działalności, które są w waszym kościele. Możesz dołożyć te 5 złotych, które miałbyś dać komuś pod Biedronką lub pod innym sklepiem, albo 10, możesz dołożyć właśnie do inicjatywy, która tutaj działa. A osoby, które pracują, które wykonują tę pracę, one będą wiedziały, jak zagospodarować pieniądze. Samarytanin zostawił karczmarzowi dwa denary na opiekę nad poszkodowanym i powiedział, że kiedy będzie wracał, ureguluje rachunek, jeśli te pieniądze nie wystarczą. On dał swoje pieniądze, nie mógł poświęcić swojego czasu, nie chciał albo nie mógł go wziąć do domu, zostawił go profesjonaliście, ale on zostawił swoje pieniądze, więc jeśli masz pieniądze, jeżeli masz takie zasoby albo Duch Święty porusza twoje serce, możesz wspomóc tą inicjatywę. Teraz mam przygotowany kolejny, krótki film. Ten film będzie o pracy streetworkerów, o pracy streetworkingu, o pracy, którą wykonujemy i która miała miejsce tutaj w poniedziałek. Sam chcę, żebyśmy obejrzeli tę krótką prezentację.